Odwołam się tutaj do pewnego tekstu profesora Tomasza Kiswaltera, historyka. Profesor napisał w artykule w 2014 roku w Newsweeku, że w 1976 roku amerykański historyk Eugene Weber opublikował taką pracę, której tytuł można przetłumaczyć na polski Z chłopów Francuzi. Tytuł miał jeszcze drugą część, Modernizacja wiejskiej Francji 1870-1914. Książką zainteresowało się wielu badaczy, szukających odpowiedzi na pytanie, kim byli tamtejsi sił wcześniej chłopi. I tutaj Weber wskazywał, że jeszcze w połowie XIX wieku mieszkańcy francuskiej wsi w większości nie mówili po francusku, lecz używali lokalnych dialektów, żyli niemal wyłącznie sprawami swych małych społeczności i wcale nie uważali się za Francuzów. I trzeba było bardzo, bardzo wielu przemian cywilizacyjnych, intensywnych działań klasy politycznej, aby wieśniacy zostali unarodowieni. Kolej, lepsze drogi, telegraf, gazety, szkoła elementarna, służba wojskowa. Wszystko to miało stopniowo przełamywać tę mentalność i izolację chłopstwa. Władze państwowe i elity polityczne mogły teraz upowszechniać przekonanie, że wszyscy mieszkańcy Francji są... Francuzami. co dość długi cytat i wielowątkowy, rodzący wiele pytań, ale może pytanie pierwsze byłoby takie, jaka była ta polska wieś na ziemiach zaborowych? Rzeczywiście cytat przypominający klasyczną pracę na temat przemian mentalnościowych, świadomościowych chłopów na terenie Francji jest bardzo trafny jako układ odniesienia dla sytuacji w Polsce. Trafny, bo pokazuje zasadniczą różnicę. We Francji nowoczesne, a nawet powiedziałbym brutalne państwo, jakie powstało poprzez rewolucję francuską, nie ustawało w wysiłkach centralizacyjnych. wysiłkach, które miały ten właśnie cel, uczynić z chłopów Francuzów, narzucić im przemocą jeden język, francuski. I te działania trwały cały wiek XIX. W Polsce jest sytuacja zupełnie inna, bo nie ma państwa, które by taki cel sobie stawiało wręcz odwrotnie. Trzy państwa zaborcze starają się zrobić wszystko, żeby chłopi nie stali się Polakami. Niekoniecznie oznacza to, że chcą od razu zrobić z chłopów Rosjan, Niemców czy Austriaków. Natomiast z całą pewnością struktury zaborowe Austrii, Rosji i Prus starały się ze wszystkich sił, ażeby uczynić z chłopów dobrych poddanych cesarza, cara, króla, w przypadku Prus wreszcie cesarza Niemiec. I jedną z metod osiągania tego celu było stałe granie na konflikcie społecznym między chłopem a szlachcicem. Czyli ten konflikt pan i cham. Tak, konflikt pan i cham był bardzo na rękę aparatowi zaborczemu i jak wiemy z dramatycznej historii rabacji galicyjskiej z 1846 roku nawet austriaccy urzędnicy potrafili go rozpalić do prawdziwej rzezi w której setki przedstawicieli dworów szlacheckich uległy tragicznemu losowi, po prostu brutalnym mękom i śmierci. Podobne nastroje, choć nie aż do tego stopnia, starały się podsycać administrację w pozostałych dwóch zaborach. Z drugiej strony powstania, te o których wspominała pani na początku cytując Witosa, Przecież zostawiały ślad wysiłków elit politycznych polskich, by jednak zdobyć chłopa, by pozyskać go, poczynając przede wszystkim od powstania kościuszkowskiego, od wizerunku naczelnika w Sukmanie. I te wysiłki, jak wiemy, nie przynoszą od razu wyraźnych efektów. Powstanie styczniowe, ostatnie z tej serii wielkich powstań po kościuszkowskim, po listopadowym. To powstanie z 1863 roku jakby zamyka ten ciąg zrywów niepodległościowych, które stawiają hasło pozyskania chłopów. Powstanie styczniowe uczyniło to najbardziej radykalnie i w ten sposób wymuszają niejako na zaborcach nadanie wolności chłopom, wyzwolenie ich od pańszczyzny na warunkach stosunkowo korzystnych dla chłopów i to Właśnie sprawi, że w ostatnich kilkudziesięciu latach trwania zaborów, w drugiej połowie, zwłaszcza pod koniec XIX wieku, chłop wyzwolony, pozbawiony pańszczyzny mógł jakby stać się lepszym adresatem propagandy narodowej, propagandy, która miała uobywatelnić chłopa do roli przyszłego obywatela, przyszłego niepodległego państwa polskiego, propagandy, którą oczywiście można było uprawiać na dwa sposoby, albo Całkowicie nielegalnie, konspiracyjnie albo w sposób pośredni za pomocą literatury upowszechniającej no, takie najprostsze symbole polskości właśnie wizerunek owego naczelnika w Sukmanie, wizerunek Bartosza Głowackiego jako bohaterskiego kosyniera z 1794 roku, pamięć Kazimierza Wielkiego jako króla chłopków czy inne obrazki z polskiej przeszłości, które starały się jakoś włączyć chłopa do polskości. A nawet pan Tadeusz odczytywany w taki oto sposób, że proszę bardzo, ta szlachta opisywana w swoim życiu codziennym przez naszego arcypoetę przecież żyje na roli, tak jak i chłopi też zajmuje się podobnymi zajęciami Żyje podobnym rytmem. To wszystko razem budowało niejako w pracy organicznej szansę przebudzenia chłopów, kiedy ci już przestali być niewolnikami. Dlaczego najpierw w Galicji rodzili się z chłopów Polacy? Galicja uzyska autonomię 1867 rok, szósty, siódmy. Spolszczone szkolnictwo zacznie inaczej niż w zaborze rosyjskim, gdzie wyparto całkowicie język polski ze szkolnictwa nawet podstawowego i inaczej niż w zaborze pruskim, gdzie prześladowano język polski także nawet na poziomie szkolnictwa podstawowego. W Galicji dziecko chłopskie idąc na choćby kilka Miesięcy zimowych w roku na dwa, trzy lata do szkoły podstawowej, bo to mniej więcej tak wyglądało, no kiedy nie było robót w polu, stykało się z językiem polskim, stykało się z literaturą w języku polskim, tą najprostszą, ale to właśnie droga do unarodowienia. Ta droga, która we Francji trwała cały wiek XIX i która uczyniła słopów Francuzów przez wielki, trwający ponad 100 lat wysiłek państwa francuskiego, w Polsce w pewnym stopniu była możliwa do przejścia i to tylko w niektórych zakresach. W Galicji w drugiej połowie XIX wieku, bo oczywiście wojsko austriackie nadal starało się przekształcić swoich rekrutów, chłopów, wiernych poddanych cesarza. Język komendy był niemiecki, a więc ten aspekt akurat militarny nadal służył wypolszczeniu, jeśli można tak powiedzieć. I stąd takie paradoksalne uwagi, jakie zapisuje Wincenty Witos w swoich wspaniałych wspomnieniach, kiedy pokazuje różnicę między pokoleniem swoich rodziców, a swoim pokoleniem. Starzy, w 1914 roku mówili starzy ludzie na wsi. Polakom nie damy swoich synów na ochotnika, do jakichś legionów, do jakiegoś kolejnego powstania bo to szaleństwo, wariactwo, nic z tego nie będzie, co innego cesarzowi. Cesarzowi syna dam, mówili. Młodzi tacy jak Witos wtedy patrzyli na to już zupełnie innymi oczyma. Patrzyli przez pryzmat poznanych wcześniej dzieł literackich, których ich rodzice nie czytali. Przez pryzmat tych czytanek, prostych opowieści przekazywanych właśnie przez owe czasopisma, o których pani redaktor wspomniała od Stanisława Stojałowskiego, poczynając przez Bolesława Wysłoucha, aż właśnie po Jakuba Bojkę czy Wincentego Witosa, jako filary tej akcji uświadamiającej chłopów, te czasopisma będą odgrywały ogromną rolę. Wspomniał pan profesor o doświadczeniu rabacji galicyjskiej i przecież to doświadczenie spowodowało, że chłopi byli zdystansowani do powstania styczniowego. Jakąż to siłę musiał mieć, by przekonać sam siebie ksiądz Stanisław Stojałowski, żeby... Rozpocząć wydawanie tych dwóch ludowo-kościelnych gazetek, takich agitek, Wieniec i Pszczółka, skoro no, była jeszcze ta pamięć tej rzezi dokonanej na szlachcie i wykorzystanie przez Austriaków tego konfliktu do spacyfikowania ewentualnego powstania. Przecież chłopi nie potrafili... Czytać. Do kogo kierował te gazetki ksiądz Stanisław Stojałowski? Zaraz spróbuję odpowiedzieć na pytanie pani redaktor. Wspomnę tylko jeszcze, że pewnym uproszczeniem jest stwierdzenie, iż chłopi dopiero w Galicji, dopiero właśnie pod wpływem owych pierwszych gazetek zaczęli utożsamiać się z narodowością polską. Jednak tak nie było na przykład na terenie kongresówki. Czyli pod zaborem rosyjskim w powstaniu styczniowym wzięło udział całkiem dużo chłopów, tyle że nie na południu, nie tam gdzie Żeromski opisywał te tragiczne wydarzenia, kiedy chłopi zdzierali buty z nóg powstańców, wydawali ich władzom carskim gdzieś na terenie Kielecczyzny czy Sandomierskiego. Ale na północy, na Mazowszu, na Podlasiu, często połowa oddziałów powstańczych to byli chłopi. A więc były różnice regionalne w niektórych rejonach, zwłaszcza tam, gdzie chłopi no byli jakby na bliskiej płaszczyźnie społecznej do bardzo drobnej, ubogiej szlachty, tak jak właśnie na północnym Mazowszu. Tam takie braterstwo walki o polskość było możliwe jeszcze przed drugą połową czy końcem XIX wieku. Natomiast rzeczywiście przełomowe znaczenie dla Galicji, gdzie ta przestrzeń między szlachtą a chłopstwem była duża i była wypełniona bardzo gorzkimi emocjami, można by to tak najdelikatniej ująć, żeby tę przestrzeń pokonać trzeba było, tak jak właśnie pani powiedziała, śmiałości bardzo dużej, ale kto miał tę śmiałość? Syn szlachecki, bo Stanisław Stojałowski pochodził z drobnej szlachty właśnie, takiej, która... Miała tę świadomość, że reprezentuje zasadę wolności obywatelskiej, przynależną stanowi szlacheckiemu, a jednocześnie widziała niedaleko od siebie chłopów, którzy mogli, powinni byli stać się Polakami, żeby Polska mogła się odrodzić. Stanisław Stojałowski, urodzony w 1845 roku, a więc no niemal w roku rabacji galicyjskiej, Wstępując do zakonu jezuitów okazał się szybko no, niezwykle odważnym, dynamicznym i niespokojnym duchem. Po objawieniu swoich talentów publicystycznych wysłany został na zachód do Belgii, by zobaczyć jak wyglądają zalążki katolicyzmu społecznego, które tam się już w latach 70. XIX wieku rodziły. Ale kiedy powrócił do siebie, to znaczy do prowincji jezuickiej w Galicji, do Lwowa, jednak zdecydował się wystąpić z zakonu jezuitów i jako ksiądz, obejmując najpierw posadę wikarego, a potem proboszcza w diecezji lwowskiej, zajął się świadomie walką o poprawę losu chłopa. Starał się pokierować walką wykazał przy tym niesłychanie twardy charakter. Jeden z historyków ruchu ludowego policzył, że ksiądz Stanisław Stojałowski będzie przedmiotem około 180 kilku dochodzeń śledczych w ciągu swojego życia i będzie brał udział w ponad 200 procesach jako oskarżony. Proszę sobie wyobrazić taką kartotekę. Oskarżony no właśnie o pobudzanie chłopów do nieposłuszeństwa, o własne nieposłuszeństwo wobec władz kościelnych, Chociaż całe życie pozostawał rzeczywiście wiernym katolikiem. Jego nieposłuszeństwo polegało wyłącznie na aspektach, można tak powiedzieć, społecznych, a nie religijnych. No właśnie, bo chciałam o to dopytać, w jakim stopniu była to reakcja polityków konserwatywnych i władz kościelnych, czyli po prostu krajan księdza Stojałowskiego, a w jakim stopniu była to aktywność służb policyjnych Austro-Węgier? Raczej chodziło właśnie o zahamowanie tej działalności, którą ksiądz Stojałowski Świadomie podjął i w sposób już taki otwarty, manifestacyjny w roku 1875, kiedy wykupił istniejące od kilku miesięcy zaledwie dwa czasopisma Wieniec i Pszczółka. Pod tymi niewinnie brzmiącymi nazwami kryły się w przyszłości potężne narzędzia zmiany świadomości chłopskiej w Galicji, bo w takie właśnie narzędzia przekształcił je od połowy 1875 roku ksiądz Stojałowski wzywał chłopów do organizowania się, do walki o swoje prawa, do aktywności politycznej, kulturalnej, społecznej. Też, komitetów i wyborczych? Tak, to musiało upłynąć troszkę lat, ale właściwie już po 12 latach zaczyna ksiądz Stojałowski organizować pierwsze komitety wyborcze chłopskie. I od tego, od roku 1887 zaczyna się stopniowa walka polityczna chłopów, a chłopi przez swoją ilość w Galicji musieli prędzej czy później zaważyć na losach politycznych tego kraju w Imperium Habsburgów, zwłaszcza, że następowały także reformy prawa wyborczego w Galicji, które poszerzą znaczenie tzw. kurii czyli tej części wyborców, którzy byli najubożsi i którzy właśnie reprezentowali wieś Kurii Chłopskiej. Jej znaczenie w wyborach do Sejmu Krajowego bardzo wzrośnie w latach 90. XIX wieku i od tej pory dominujące do tej pory ugrupowania polityczne na czele z konserwatystami będą musiały w jakiś sposób liczyć się z tym nowym czynnikiem chłopskim. Pytanie, czy walczyć z nim? Czy podzielić go, czy porozumieć się z jakąś częścią ruchu chłopskiego, to będą dylematy gry politycznej, jakiej dzisiaj znamy no, z walki partyjnej. O to właśnie, żeby chłopi mogli zdobyć wiele głosów i reprezentować sami siebie, a nie być reprezentowani tylko przez szlachecką wizję racji stanu. Ksiądz Stojałowski zabiegał z niezwykłą konsekwencją i zabiegał także, co jest niemniej ważne, o podnoszenie świadomości narodowej chłopów. Organizował pielgrzymki do Krakowa, pielgrzymki do miejsc historycznych związanych z dziejami Polski, na Wawel. Będzie także zabierał chłopów ze swoich okolic na historyczne uroczystości, takie jak. Ponowny pochówek Kazimierza Wielkiego, właśnie wspominanego jako ów legendarny król chłopków z XIV wieku, czy rocznicę od sieczy wiedeńskiej, a potem oczywiście to już było dla chłopów w całej Galicji wydarzenie ogromnie ważne. Setna rocznica powstania Kościuszkowskiego, Racławice, Kraków jako miejsca kultu naczelnika chłopskiego czy naczelnika w Sukmanie ożywią bardzo w roku 1894 dążenie, na pewno nie wszystkich, ale już dużej części chłopów do tego, by odnaleźć się w życiu narodowym. Historia Żywa o zaangażowaniu chłopów w działania niepodległościowe na terenach zaborowych mówi profesor Andrzej Nowak. W jakim stopniu wzmocniła działalność księdza Stanisława Stojałowskiego? Działalność Lwowie Bolesława i Marii Wysłołuchów. Oni z kolei wydawali przegląd społeczny i przyjaciela ludu, czyli też postawili na słowo, na słowo pisane. Ich historia ma inną genezę. Nie wywodzili się z Galicji. Bolesław Wysłołuch był opozycjonistą z kongresówki, sam urodził się na Polesiu i za swoje zaangażowanie w kółka orientacji radykalnej, niemal socjalistycznej, zapłaci uwięzieniem w Cytadeli, kiedy mógł się przenieść już po odsiedzeniu wyroku do łagodniejszego w swoim reżimie kraju, czyli do Galicji. Właśnie tam razem ze swoją małżonką Marią, z Boufałów Wysłouchową, niezwykle utalentowaną publicystką, pisarką, działaczką społeczną, zaczął od roku 1889 wydawać Przyjaciela Ludu. To było drugie ważne obok pism Stojałowskiego źródło inspiracji dla tworzącego się ruchu ludowego. Na czym polegała jego nowość, odmienność? O ile Stojałowski tworzył takie pogadanki dla ludu, pogadanki historyczne, pogadanki umoralniające, ale i wzywające do działań politycznych czy samoorganizacji. O tyle przyjaciel ludu dopuszcza samych chłopów szerzej do głosu. Bolesław i Maria Wysłuchowie zachęcają chłopów, by ci pisali listy do tygodnika, najpierw to był dwutygodnik, potem tygodnik, Przyjaciel Ludu. Listy, czy to skargi na jakieś konkretne nadużycia władz miejscowych, czy konflikty z księdzem, czy z miejscowym właścicielem ziemskim, czy rady, sugestie jak się organizować na własnym przykładzie, na podstawie własnych doświadczeń chłopa, który już przystąpił do takich działań w swojej wsi. Głosy aktywistów chłopskich, jeśli można tak powiedzieć, pojawiają się na szpaltach przyjaciela ludu. To miało ogromne, ogromne naprawdę znaczenie, bowiem w ten sposób przebiją się nowi autorzy, tacy jak Jakub Bojko, jak Vincenty Witos, właśnie do ruchu ludowego zaczną pisać do tych gazet chłopskich. To było jakby zerwanie takiej opaski zakrywającej usta chłopskim masom w mówieniu o ich potrzebach, o ich dążeniach. Wysłuch. teraz mówię o nim samym, ponieważ to on napisał kluczowy artykuł polityczny związany z nową wizją narodu. To właśnie wywodziło się z jego bardziej ambitnego w sensie intelektualnym, choć mniej ważnego w wymiarze społecznym, drugiego pisma, o którym wspomniała pani przeglądu społecznego, gdzie wysłuch stworzył wizję Polski jako narodu w granicach, w których większość absolutną ma chłop mówiący po polsku. Wysłowów jako pierwszy narysował, można tak powiedzieć, w wyobraźni mapę Polski, no niezwykle bliską dzisiejszej mapie Polski, a więc uznał, że tam, gdzie chłopi nie mówią po polsku, a więc na ziemiach białorusko-litewskich, na ziemiach ukraińskich, tam już będzie inny chłopski naród, inne państwo w przyszłości niezwiązane z Polską, natomiast Polska przesunie się naturalnie na zachód, ponieważ chłop mówiący po polsku w dialekcie śląskim czy gdzieś na Pomorzu wykracza swoim zasięgiem daleko poza granicę dawnej Rzeczpospolitej, wykracza na zachód. To właśnie połączenie takiej nowej wizji narodu chłopskiego ze staraniem o aktywizację tych chłopów, którzy byli, żyli wtedy, mieszkali w końcu XIX wieku na terenie Galicji sprawiło, że rola Bolesława Wysłucha i jego żony Marii jest rzeczywiście trudna do przecenienia. Czy w kategorii cudu należy rozpatrywać to, co zrobili wysłołuchowie i działacze skupieni wokół nich? Bo przecież dzięki ich pracy doszło do sytuacji niebywałej do Sejmu Krajowego. Dostali się czterej chłopi, czyli chłopi mieli swoich przedstawicieli. Wśród nich byli bracie Jan i Stanisław Potoczkowie i tutaj trochę koło się zamyka. Bo to oni wraz z księdzem Stanisławem Stojałowskim w 1893 roku założyli pierwszą partię chłopską, czyli Związek Stronnictwa Chłopskiego. Ileż to musiało wywołać emocji, być może awantur w niektórych kręgach. Tradycje ruchu chłopskiego w niektórych innych krajach Imperium Habsburskiego były już całkiem daleko zaawansowane, kiedy rozwijał się ruch chłopski w Galicji. I to sprawiało właśnie, że... Formowania się owego ruchu w Galicji nie było aż tak zdumiewające z perspektywy całego imperium habsburskiego. Natomiast na pewno było nowym doświadczeniem dla przyzwyczajonych do absolutnej dominacji w życiu politycznym tej dzielnicy elit szlacheckich. I pod tym względem rzeczywiście można mówić o szoku. Zmiany odgórne idące z Wiednia, reformujące prawo wyborcze i właśnie zwiększające wpływ głosów chłopskich na kształt Sejmu Krajowego i Rady Państwa w Wiedniu, czyli tego centralnego organu parlamentarnego całego państwa habsburskiego. To wszystko sprawi, że otworzy się możliwość dla już zorganizowanego ruchu chłopskiego, choćby w takich zalążkach, jak wspomniana przez panią pierwsza partia chłopska w Galicji, Związek Stronnictwa Chłopskiego, powołany w Nowym Sączu w lipcu 1893 roku. Takie partie będą miały już od razu realną możliwość zdobycia przyczółków w parlamencie. Akurat ta partia nie utrwali się w pejzażu politycznym, Galicji ani Polski na dłużej historyczną, tylko jej zasługą jest właśnie pierwszeństwo. Stanisław Potoczek zdobył mandat posła do Sejmu Krajowego. Jego starszy brat Jan został posłem do Austriackiej Rady Państwa. Stojałowski także będzie zdobywał potem mandaty, który im pomagał. Mandaty poselskie oczywiście, nie tylko te karne, bo tych oczywiście nazbierał mnóstwo rozmaitych, jak o tym już mówiliśmy, za swoją działalność. Wkrótce potem przyjdzie jeszcze wyraźniejszy przełom, 1895 rok, kiedy w lipcu w Rzeszowie na zjeździe delegatów chłopskich z całej Galicji podjęto decyzję o utworzeniu stronnictwa ludowego. Jako jego organ wybrano przyjaciela ludu, a wśród działaczy znaleźli się m.in. Jan Stapiński, Jakub Bojko. A prezesem został dr Karol Lewakowski. Tak. Jego nazwisko paradoksalnie, choć to prezes, wymieniam w dalszej kolejności, bo jego nazwisko nie utrwali się aż tak bardzo w polityce chłopskiej następnych lat. Może dlatego po prostu, że Stapiński i Bojko będą żyli jeszcze długo. Jeden niemal do końca II Rzeczpospolitej, a drugi aż do początków PRL. Czy program Stronnictwa Ludowego nazwałby pan rewolucyjnym? Na pewno nie. Stronnictwo głosiło potrzebę odbudowy niepodległej Polski. To było bardzo istotne, że nie trzymało tej politycznej orientacji, którą starało się wpoić chłopom całe doświadczenie i cała praca administracji galicyjskiej, tej cesarskiej administracji, a więc nie zamykał się horyzont nowej partii chłopskiej. Na wiernym poddaństwie wobec cesarza w Wiedniu, ale stawiał polityczne hasło, polityczne zadanie współuczestniczenia chłopów w pracy na rzecz odbudowy niepodległej Polski. To była zasadnicza, moim zdaniem, cecha, która oznaczała, iż ruch chłopski nie stanie się ruchem klasowym wyłącznie społecznym, nastawionym wyłącznie na egoistycznie rozumiane interesy tej wielkiej grupy społecznej, ale stanie się częścią szerokiego ruchu niepodległościowego i to bardzo ważną częścią ze względu na liczebność żywiołu chłopskiego. Oczywiście w ramach istniejącego systemu politycznego w Galicji stronnictwo ludowe domagało się wyborów powszechnych, ażeby wzmocnić Siłę głosu chłopskiego opartych na demokratycznej ordynacji, rozwoju oświaty ludowej, zmiany statusu prawnego gmin wiejskich, a więc miało swoje jak najbardziej także cele społeczne. Połączenie tych celów i hasła niepodległościowego to była istota zjawiska jakim stał się ruch chłopski w Galicji. profesorze, o rok wcześniej, w 1894 roku w Lwowie odbyła się wystawa krajowa i tam była prezentowana na tej wystawie wspaniała panorama racławicka Józefa Styki i Wojciecha Kosaka, Do niej pielgrzymowali chłopi jak do obrazu symbolu. W jakim stopniu owo wydarzenie wzmocniło takie aspiracje polityczne chłopów? Takie wydarzenia miały ogromne znaczenie, pamiętajmy, nie było kina, nie było telewizji, nie było radia, stąd właśnie potrzeba no jakby bezpośredniego obcowania z wydarzeniem kulturowo-atrakcyjnym, jakim była w pewnym sensie rekonstrukcja historii przedstawiona w formie panoramy czy jaką mogło być uroczyste przeprowadzenie obchodów kolejnej rocznicy insurekcji kościuszkowskiej, bitwy pod Racławicami, czy innych wydarzeń związanych z historią Polski, w której chłopi potrafili się odnaleźć. Może warto zwrócić uwagę na to, że ruch rekonstruktorski, dzisiaj tak popularny, te dziesiątki tysięcy ludzi, które dzisiaj przebierają się za rycerzy, za żołnierzy, powinni z wdzięcznością spojrzeć właśnie na chłopów z Galicji, którzy w roku 1904 rozpoczęli serię z okazji 110. rocznicy powstania kościuszkowskiego, serię rekonstrukcji. Toczono takie bitwy z udziałem setek ochotników, chłopów. To miało pobudzić wyobraźnię chłopów, przekonać ich, że ich godność polega nie tylko i wyłącznie na tym, by Wygrać wybory w gminie, by zbudować jakieś lepsze warunki życia bezpośrednio dla siebie, ale żeby tworzyć także dom większy, Polskę, tak jak właśnie symbolizował ten wysiłek Bartosz Łowacki. 15 lipca 1910 roku, rocznica 500 na bitwy pod Grunwaldem w Krakowie. Przybyło około 100 tysięcy ludzi do Krakowa, który liczył wtedy mniej mieszkańców niż 100 tysięcy, a więc drugie tyle się pojawiło w Krakowie. Kto tworzył tę masę? No w ogromnej większości chłopi, ubrani uroczyście, potrafili się zidentyfikować z rycerzami spod Grunwaldu. I to świadczy właśnie o tym, jak postępował ten proces unarodowienia, uświadomienia, bardzo specyficzną drogą, drogą wspomnień historycznych. Bo nie było wojska, nie było administracji, która by zmuszała do polskości, ale była historia. To piękny, bezkonfliktowy ciąg wydarzeń, który z pańskiej opowieści się wyłania. Tych wydarzeń, które przenoszą tradycje, to co najpiękniejsze w polskiej kulturze trwa wśród chłopów, wśród mieszkańców wsi. Ale partia, o której wspomnieliśmy, Stronnictwo Ludowe, powstałe w Rzeszowie w 1895 roku, już niemalże na starcie przeżywało trzęsienie. No bo rok później ksiądz Stojałowski, który był członkiem tego Stronnictwa, odszedł z organizacji i powołał stronnictwo chrześcijańsko-ludowe. Dlaczego? Czy stronnictwo ludowe było za mało związane z tradycją, z katolicyzmem, z wiarą, z kościołem? Kilka bardzo ważnych wątków tutaj się pojawia. Po pierwsze oczywiście, że ruch chłopski, jak każdy ruch polityczny, jest związany z wewnętrznymi i zewnętrznymi bardzo ostrymi konfliktami, także ze zjawiskiem korupcji politycznej, o której za chwilę dwa słowa w tym akurat przypadku trzeba powiedzieć. I Trzeba także zwrócić uwagę na ten szczególny aspekt, jaki stanowiła no, młodość tego ruchu, jego niedoświadczenie i w związku z tym skuteczność oddziaływania silnych ambicji, ich samorodnych przywódców, jak z jednej strony Stanisław Stojałowski, z drugiej strony Jan Stapiński, rówieśnik Józefa Piłsudskiego, urodzony w 1867 roku, jeden z liderów Stronnictwa Ludowego, a potem jego faktyczny przywódca. Czy właśnie jak wspomniany Jakub Bojko, no każdy chciał być liderem. To oczywiście także trzeba brać pod uwagę, podobnie jak próby rozgrywania ruchu chłopskiego przez bardziej doświadczonych uczestników życia politycznego w Galicji, na przykład przez konserwatystów. I tutaj duże znaczenie będą miały wydarzenia 1908 roku, kiedy to konserwatyści widząc rosnącą siłę chłopów postanowili porozumieć się z częścią partii chłopskiej, działaczy chłopskich, ażeby utrzymać swoją przewagę w życiu politycznym w Galicji. Metoda była prosta. Pójdziecie z nami, dostaniecie część urzędów, dostaniecie dofinansowanie do swoich towarzystw straży pożarnej, będziecie mogli spłacić zaciągnięte w czasie wyborów długi. Znamy to doskonale z dzisiejszej praktyki politycznej. Tak było właśnie po raz pierwszy, tak wyraziście, stało się to z partiami chłopskimi w Galicji w 1908 roku i jednocześnie oprócz tego dochodził do głosu inny element wewnętrznych sporów w ruchu chłopskim, ten, na który zwróciła uwagę pani redaktor, a mianowicie Stapiński pozostał wierny swojej katolickiej tożsamości i dlatego chciał, ażeby ruch chłopski, który on tworzył i który firmował, nie szedł przeciwko Kościołowi. Tymczasem w Galicji być może w całym ruchu chłopskim silny był element antyklerykalny, nie antychrześcijański, nie o to chodzi, ale antyklerykalny. To zdumiewające, bo przecież wieś jest zawsze kojarzona z kościołem. Z kościołem jak najbardziej, z kościołem rozumianym jako fundament tożsamości duchowej, chrześcijańskiej. Tutaj większość chłopów, ogromna większość chłopów niewątpliwie by przyklasnęła takiemu określeniu. Ale co innego przynależność do kościoła katolickiego, a co innego stosunek do konkretnego księdza, który każe sobie płacić za pogrzeb, który urasta do roli najważniejszego w pewnym sensie obok już nieistniejącego, niewystępującego w tej roli pana, właściciela ziemskiego, to ksiądz staje się głównym przedstawicielem no, autorytetu i władzy obok organizujących się chłopów, rywalizuje niejako z tym ruchem chłopskim o to, kto jest ważniejszy we wsi. Czy ksiądz, czy właśnie jakiś orator wiejski, który organizuje swoich braci do walki politycznej. Takie napięcia pojawiają się bardzo mocno w końcu XIX wieku i wysłuchowie, którzy reprezentowali bardziej laicki nurt ruchu chłopskiego w swoim czasopiśmie i w wspieranych przez siebie działaniach politycznych stronnictwa ludowego Rzeczywiście chętnie grali na tej nucie antyklerykalnej. Księża, biskupi, biskup Tarnowski, biskup Krakowski wydawali kolejne listy pasterskie potępiające działaczy chłopskich idących w tym właśnie antyklerykalnym kierunku. Napięcie między kościołem a ruchem chłopskim stało się zatem jakby bardzo ważną częścią doświadczenia. Tego ruchu w Galicji na przełomie XIX i XX wieku. Stojałowski starał się to hamować i znalazł się na marginesie. Główny nurt szedł w kierunku, jeżeli niepełnej konfrontacji, to gotowości do starcia, do ścierania się ze strukturami kościelnymi. Jak tłumaczyć fakt, że w Rzeszowie na kolejnym zjeździe Stronnictwa Ludowego został uchwalony nowy program partii i przyjęta nowa nazwa tej partii, właśnie Polskie Stronnictwo Ludowe PSL? Czym ono się różniło od Stronnictwa Ludowego, poza oczywiście słowem polskie? Zwróćmy uwagę na pewną sekwencję symbolicznych, kulturowych zdarzeń które poprzedzają tę zmianę nazwy Stronnictwa Ludowego na Polskie Stronnictwo Ludowe. W 1901 roku ma miejsce w krakowskim teatrze premiera pewnej sztuki, której chłopotęgą jest i basta. To wesele, które pokazuje no, zafascynowanie, można powiedzieć, elit intelektualnych. Galicja, szerzej Polski przyszłą kluczową rolą chłopów w całym życiu politycznym narodu. Bez chłopa nie będzie narodu. To jest niewątpliwie istotna część wymowy tego, co utrwala wesele Stanisława Wyspiańskiego. W następnym roku 1902 zaczyna się druk w odcinkach powieści, która przyniesie nagrodę literacką Nobla jej autorowi. Mam na myśli Władysława Reymonta Chłopów. Znów fascynujący epicki obraz życia chłopskiego staje w centrum narodowej kultury. Odczytywany z fascynacją nie tylko przez chłopów, ale przez inteligenckich mieszkańców największych miast polskich. A więc chłop staje w centrum uwagi i życia politycznego i rozmyślań o kształcie tego życia w najbliższej przyszłości całego społeczeństwa polskiego. Niejako odpowiedzią na te zjawiska jest właśnie akceptacja tej roli przez największą partię chłopską w Galicji, czyli przez Stronnictwo Ludowe, które przyjmuje swoją polskość na sztandar, na pierwsze słowo w swej nazwie Polskie Stronnictwo Ludowe. Zasadniczo program nie zmienia się radykalnie, bo jak już mówiliśmy od samego początku, od 1895 roku w stronnictwie hasło przyszłej niepodległości Polski jest obecne. I ono oczywiście nadal pozostaje. Słowo polskie tylko mocniej akcentuje to w nazwie zidentyfikowanie ruchu chłopskiego ze sprawą przyszłości Polski, polskiego narodu. W wyborach do Sejmu Krajowego w 1908 roku Stronnictwo Ludowe odniosło zwycięstwo, stając się jedną z najsilniejszych partii w Sejmie. Czy to może być takim podsumowaniem rosnącej siły i stwierdzeniem tak z chłopów Polacy? Sądzę, że fenomen doświadczeń galicyjskich w rozwoju politycznej świadomości chłopów polskich sprowadza się nie tylko do siły okazanej przez stronnictwa chłopskie, w szczególności przez SL, późniejszy PSL w wyborach, ale przez zdobycie doświadczenia, realnego doświadczenia politycznego. Ono nie sprowadza się tylko do korupcji, nie można tak tylko przez takie okulary patrzeć na politykę, choć jest to część polityki, ale to jest także doświadczenie, jakiego nabiera się w pracy sejmowej, w sejmie krajowym, w samorządzie, kiedy trzeba ogarnąć sprawy szerzej niż tylko przez pryzmat własnej gminy, kiedy widzi się wspólny interes kraju, interes ponadstanowy i tym bardziej, kiedy część posłów chłopskich trafia na forum Parlamentu Ogólnoimperialnego, do Rady Państwa w Wiedniu. Tam chłop staje się nawet jeśli pierwotnie sobie tego nie uświadamiał, reprezentantem sprawy polskiej przysłuchuje się najpierw jak mówią ci, którzy lepiej potrafią mówić, argumentować, ale sam się tego uczy. Właśnie Rada Państwa, Sejm Krajowy są szkołą dojrzałych polityków chłopskich, którzy zajmą pierwszoplanowe pozycje w II Rzeczpospolitej i jej strukturach politycznych. W zaborze rosyjskim tego rodzaju kariera, tego rodzaju szkoła polityczna nie była dla ruchu chłopskiego dostępna. To, że tę szkołę przez ostatnich, można powiedzieć, 20 lat istnienia monarchii habsburskiej, polscy chłopi z Galicji mogli przejść, będzie bezcennym bagażem doświadczenia, przydatnym w dojrzewaniu ruchu chłopskiego i w jego ogromnej roli dla niepodległej Polski, kiedy ta powstanie już na mapie w 1918 roku. Historia Żywa